Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 kwietnia. Minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Amerykanie chcą blokować cieśninę Ormus. Iran odpowiada, że to on kontroluje szlak. Po wypadku zablokowana droga krajowa nr 25 na wysokości Linowa w Zachodniopomorskiem. Polska ma za mało leków produkowanych w kraju. W razie kryzysu może ich zabraknąć. Donald Trump oskarża Iran o złamanie obietnicy i zapowiada amerykańską blokadę cieśniny Ormus. Oświadczył, że Teheran mimo wcześniejszych deklaracji nie odblokował szlaku handlowego, czym wywołał niepokój na świecie. Prezydent USA w wywiadzie dla Fox News przypomniał że był bardzo rozczarowany postawą państw NATO, które, jak mówił, nie chciały pomóc w ochronie cieśniny. Teraz ma być inaczej, Na wsparcie zaoferowała m.in. Wielka Brytania. Kraje NATO zgłosiły chęć przybycia i pomocy w cieśninie, a nie zajmie to dużo czasu, więc oczywiście oczyścimy cieśninę i będzie ona mogła już niedługo być używana. Teheran odpowiada Donaldowi Trumpowi. Dowództwo irańskiej marnarki ostrzega w mediach społecznościowych,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 Trzy osoby są ranne. Droga Krajowa nr 25 między Bobolicami a Białym Borem jest zablokowana. Na wysokości Linowa w Zachodnio-Pomorskim motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Do wypadku doszło przed godziną 17. Utrudnienia mogą potrwać 3 godziny. Do tragicznych wypadków doszło w ten weekend. Na pomorskich drogach zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Wydarzyły się te wypadki w powiatach Bytowskim i Puckim, relacjonuje Łukasz Kirkuć z Policji w Gdańsku. Około godziny trzeciej nad ranem w powiecie Bytowskim 37-letni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 Policja apeluje o rozwagę, a ruch z każdą chwilą jest większy. Rozpoczęły się powroty z weekendu. W przypadku poważnego kryzysu Polska może zostać bez leków. Z raportu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju wynika, że tylko 1 trzecia preparatów w aptekach pochodzi od krajowych producentów. Reszta jest importowana. Kluczem jest zwiększenie krajowej produkcji, uważa prezes krajowych producentów leków Krzysztof Kopeć. Podkreśla, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, że nie możemy czuć się bezpiecznie. Większość leków chemicznych, tych, które pacjenci używają i leczą swoje choroby populacyjne w Polsce, to są leki pochodzące jakby z różnych substratów, także ropy, czyli syntezy chemicznej. Jeśli nie będzie ropy, nie będzie tej syntezy, nie będzie produkcji substancji w Indiach, one nie będą dojeżdżać do Europy i nie będą dostępne dla pacjentów. Co więcej, ta droga będzie droższa, bo rosną ubezpieczenia i koszty fraktu wielokrotnie rosną. Rośnie odległość, jaką trzeba przepłynąć. W dużo lepszej sytuacji niż Polska są Grecja, Słowenia czy Irlandia. Te kraje produkują tyle leków, by zaopatrzyć krajowy rynek w razie kryzysu. To nie były biegi tylko po medale, ale głównie po dobrą zabawę. W Suwałkach panowie ścigali się z jajem na łyżeczkach, a panie w butach na co najmniej 8 cm obcasach. W tym wyścigu wziął także udział mężczyzna i to w butach na najwyższych obcasach. Pierwszy raz biegnę, mam włożone i chyba drugi czy trzeci raz, chyba 17 ponad centymetrów. Nogi trochę bolą, liczy się fajna zabawa.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 I różne formy zabawy, pieski, kaset osób. Więc no impreza cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Z uczestnikami biegów i organizatorami rozmawiała Izabela Kosakowska. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w Malborku, Połańcu i Floriance w Lubalskiem, a także na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Nieco ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach utrzymuje się duże lub średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Do końca dnia słonecznie, tylko na wschodzie i zachodzie więcej chmur i tamy, możliwe słabe deszcz. Jutro pogodnie w większości regionów popadać może na krańcach północno-zachodnich. W poniedziałek od 12-13 stopni na wschodzie oraz miejscami na północy i południu około 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Autopromocja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 Kocha. 8 minut po 18. Trzecia strona medalu. Na trzecią stronę medalu, za, na drugą godzinę trzeciej strony medalu zapraszają Adam Malecki i na Robert Michalak. To przypomnijmy o tych najważniejszych sportowych wiadomościach. Choćby do tych dotyczących piłkarskiej ekstraklasy w zakończonych już meczach Krakowia zremisowała z Arką Gdynia 2 do 2. Motor Lublin zremisował 1 do 1 z Rakowem Częstochowa. W trwającym spotkaniu Lech Poznań remisuje 0 do 0 z gks Katowice, a w Premier League, bo na pewno wielu z Państwa interesuje się tym, co dzieje się w najlepszej lidze świata, Chelsea gra z Manchesterem City, 40 minuta spotkania i tutaj też remis bezbramkowy. W koszykarskiej ekstraklasie Legia Warszawa wygrała z górnikiem Wałbrzych 93 do 68 i objęła prowadzenie w ligowej tabeli. Teraz trwa druga kwarta meczu GTK Gliwice z Kingiem Szczecin jest 29 do 26 dla Kinga. W tenisie, w starciu gigantów, górą Janik Sinner, Włoch wygrał w turnieju w Monte Carlo, w finale tego turnieju z Alka Razem. 2-0 w setach, 7-6-6-3. Jesteśmy rzetelni, to ja jeszcze podam pierwszą piłkarską ligę. Znicz Pruszków gra z Miedzią Legnica i mieć Legnica prowadzi 1-0. Wcześniej GKS Tychy wygrały z Pogonią 7-1-0. Polonia, Bytom, Wisła, Kraków 1-1. Wspominaliśmy już w serwisie sportowym na początku tej audycji, że siatkarską karierę reprezentacyjną zakończył Paweł Zatorski z Polską drużną wywalczył między innymi srebro Igrzysk Olimpijskich. Dwa razy złoto na Mistrzostwach Świata, złoty medal Mistrzostw Europy. I od razu przejadę szybko do Ligi Żużlowej, bo tam od 17 jadą GKM Grudziądz ze Stalą Gorzów. Jak na razie to Gorzowianie prowadzą 35 do 31. O godzinie 19.30 w starciu wicemistrza z mistrzem pojadą Motor Lublin z KSM Toruń. Tak, a w drugiej godzinie trzeciej strony medalu nie zabraknie gości. Nie zabraknie gości, właściwie jednego gościa, bo będzie Aleksander Ruta, który już do nas przyjechał. Młody, talentowany kierowca. Wyścigowy, tak. Także opowie wiele ciekawych rzeczy związanych z tym sportem. Zapraszamy Państwa także na podróż razem z Oswaldem Pereirą. Krzysztof Uniewski go podpytał. To był wyjazd do Wenezueli i naprawdę bardzo ciekawe spotkanie, którego efekt będą mogli Państwo usłyszeć. Wspominaliśmy Jacka Magierę, bo jak żeby inaczej w pierwszej części naszej audycji, a Państwo także dzwoniąc do, nie, do, do nas wspominają tego wspaniałego człowieka. No ogromna strata. Mówiąc że osobiście to przeżyłem, bo jestem fanem piłki nożnej. Grałem też kiedyś w trzeciej lidze w Naddarwiance, Pułtusk, stojąc na bramce. No i wiadomość tam mnie bardzo poruszyła, tym bardziej, że... Był wspaniałym człowiekiem, jak wszyscy wiemy i wszyscy mówią. Był znakomitym kolegą. No cóż, takie jest życie. Sportowcy też odchodzą młodą, a nie powinni. Panie Jacku, spoczywaj w pokoju. Nie mogę dłużej, bo głos mi drży. Bardzo dziękujemy za ten głos. Czekamy na kolejne 22 i 7 trujek To telefon do nas w każdej sportowej sprawie, no, ale dzisiaj szczególnie wspominamy właśnie Jacka Magiera, który kochał sport, nie tylko piłkę nożną. Przypuszczam, że hokejem też mógł się interesować. Tak, bo teraz o hokeju na lodzie. Drugie z rzędu i siódme w historii Mistrzostwo Polski zdobył GKS Tychy. W decydującym meczu pokonał GKS Katowice 7 do 2. Tyszanie tym samym przez serię finałową przeszli jak burza, nie przegrywając żadnego z czterech meczów. Pierwsze trzy spotkania wygrali Tyszanie, dwa razy w Katowicach, 4 do 2, 1 do 0 oraz u siebie 4 do 0. W czwartym meczu w Tychach mogli świętować drugie mistrzostwo z rzędu. Filip Komorski, napastnik mistrzowskiej drużyny, tak podsumowuje walkę o złoto. Cieszy to, że po pierwsze trafiliśmy w formę widalną część sezonu, bo ten sezon był troszeczkę sinusoidą. Wygrany super puchar, później nie dostaliśmy się do Pucharu Polski,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 Chcieliśmy to wpoić w drużynę i to się udało wpoić. Naprawdę wszyscy szliśmy w jednym kierunku. Każdy ten wózek pchał, czasami upadał, drugi mu pomagał i każdy ten wózek, ten kamień pychał pod tą górę. Niepocieszony po meczu, ale i też z całej rywalizacji finałowej był zawodnik GKS-u Katowice Grzegorz Pasiot. Patrząc na zespół tyski w wielu aspektach byli od nas po prostu lepsi i mogliśmy tylko w każdym meczu walczyć, dawać z siebie 100%, ale na dzisiaj to nie wystarczyło. Co jest pozytywne to to, że jesteśmy piąty rok z rzędu w finale, bo ta liga jest dość wyrównana, my jesteśmy cały czas w tej najlepszej dwójce, ale ale jednak to tych po raz drugi wygrywają, a wielki niedosy zostanie. Wcześniej brązowy medal zdobyli hokeiści Zagłębia Sosnowiec. Proszę jechać wolno, ta muzyka naprawdę inspiruje do szybkiego y, ścigania się, można <głos> powiedzieć, ale tylko na Dobre torach, porównanie. tylko na mm -hmm. torach. Aleksander Ruta jest z nami, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Kierowca wyścigowy, który no, robi zawrotną karierę. od Młody kierowca wyścigowy. Młody, 17-letni? Tak. tak. No. Kiedy masz urodziny, kiedy 18? Ośmiastka? 6 sierpnia. No, bardzo dobra pora. Będzie ciepło, będzie można świętować. Dokładnie. Na początek zapytamy Cię, e, jak się czujesz, bo jesteś e, w czasie rehabilitacji, po kontuzji, po zdjęciu gipsu, więc e, jak twoi, Twój kciuk, Twoja rączka się czuje? E, czuję się coraz lepiej. E, cztery dni temu zdjąłem gips i właśnie rehabilituję. Z dnia na dzień widać e, solidny progres, więc jestem zadowolony i mam nadzieję, że e, szybko wrócę na to. A jakie są objawy teraz? Jakoś musisz tą ręką wrócić do czucia? Do, do czego? Na razie tylko do samej mobilności, do, samej, do samych ruchów. W nadgarstku mam jedną tą ranę, jedno to, to przecięcie, które powoduje, że średnio mi się wygina ten nadgarstek, no i drugi to jest ten kciuk, który też gdzieś tutaj... Ciężko mu się pracuje, więc muszę porozciągać te mięśnie i, i, i wrócić do tej pełnej mobilności. Żeby w maju być gotowym do ścigania, bo pojedziesz we włoskiej F4, czyli serii której, kategorii, w której jeździłeś już w zeszłym sezonie, Jakie sobie wyznaczasz cele? Cele patrząc na to, co się wydarzyło w zeszłym sezonie, bo była też nawet szansa, że zajmiesz drugie miejsce, prawda? W generalce na koniec sezonu potem ta kontuzja trochę to wszystko przekreśliła. Tak, no ten zimowy sezon był bardzo dobry e, do oczywiście tego momentu kontuzji. E, no myślę, że takim celem to są wysokie pozycje, bo tempo jest bardzo dobre. E, tylko właśnie, żeby ta ręka się dobrze wyleczyła, żebyśmy byli gotowi do, do walki. No i myślę, że zdecydowanie też dużo fanu, dużo frajdy mieć z jazdy i, i żeby, no to dodaje takiej nutki radości do ścigania, ale wiadomo, że jak jest się na limicie i gdzieś tam się ściga i walczy o te dziesiąte sekundy, no to, to tego fanu się tak bardzo nie czuje. No właśnie, powiedziałeś o te sekundy, jak ty sobie radzisz z tą presją, no bo to jest duża presja, jak się walczy o takie setne sekundy. Znaczy, jak wsiada się do samochodu i zamyka się, się wizor w kasku, to wszystko ucieka. E, o, ni o niczym się nie myśli, co jest e, najlepszym uczuciem e, na świecie. E, wtedy ginie presja, wtedy giną wyniki, wtedy ginie, co zjadłem dzisiaj na śniadanie, co będę jadł e, za dwa dni I, i jestem tylko tu i teraz, w tym momencie na torze i, i kręcę kółka. Ale zdecydowanie... E, po, sko po skończonej sesji właśnie jesteśmy w stanie się zreflektować nad tym, e, jak się jechało i tak dalej, więc, więc wtedy może dochodzi bardziej do mnie jak, jak mi poszło. Powiedzieliśmy o kontuzji, może nasi słuchacze myślą, że na rowerze jechałeś, albo się poślizgnąłeś, albo w hokeja grałeś, natomiast to wszystko odbywało się w bolidzie i to chyba był wynik bardziej takich wibracji, prawda? Które, no kierownicy, z czego to wynikało? Tak, to bardzo niefortunny incydent, bo samochód był prawie bez żadnego damage'u, bez żadnych uszkodzeń po samym incydencie. Jechałem bok w bok z rywalem, zaczęliśmy się na siebie trochę za agresywnie spychać, Zderzyliśmy się kołami, mój samochód został trochę podbity do góry i wydaje mi się, że przy lądowaniu, jak jeszcze próbowałem kontrolować ten samochód, gdzieś tam za mocno tą kierownicę złapałem i wydaje mi się, że odbiło w momencie upadku tego samochodu odbiło tą kierownicę w drugą stronę i po prostu jakby zabrało tą rękę ze sobą i przez to ta... E, złama na kość i ten to ścięgno. Ale kontynuowałeś jazdę. Tak, kontynuowałem jazdę w drugą, tak, ręką. drugą ręką. To <śmiech> ciekawe, da się. Tak, byłem chyba 15 po, po tym całym incydencie. E, czułem, że coś tam prawa ręka już tak odmawia posłuszeństwa, ale mówię, okej, okay, każdy punkt się liczy, jedziemy dalej. No i jechałem, jechałem. No i zacząłem w połowie wyścigu czuć, że o kurde już nie mogę e, trzymać ręki na, na kierownicy, nie mogę już dalej ściskać. I wydaje mi się, że wyścig skończyłem w siódmy, więc jeszcze jedną ręką dało się jechać e, po takich mokrawych warunkach, e, więc rajdy było, ale jak wyszedłem z samochodu i poszedłem na wagę, to wtedy poczułem, że naprawdę nie jest dobrze. Czyli zrozumiałeś trochę co jazdę Roberta Kubicy, który przez dłuższy czas choćby w rajdach, prawda? Też sobie radził jedną ręką, zanim tak doszedł do siebie. Powiedz o swoim teamie holenderskim, którym się ścigasz, co to za ekipa, bo wiem, że mają też. E, takie ciągło, w strony Formuły 1 w przyszłości. Tak. E, mój zespół to Vanamers Sport Racing. Jest to zespół z Holandii z historią e, w tym roku 50-letnią. E, kierowcy jak Max Verstappen, Charles Leclerc, Franco Colapinto właśnie, no właśnie. zaczynali jeździli tam w, w F3, w F2. Więc jest to zespół z ogromnym doświadczeniem. W tym momencie w F4 jest to zespół z ogromną radością z tego, co robią, z pasją, którą widać od, od każdego, więc, więc bardzo wierzę w ten zespół i dlatego między innymi jedziemy szybko, bo każdy tam chce pracować i chce osiągać te dobre wyniki, nie tylko my, więc naprawdę to, ten zespół jest po prostu top. Jeśli chodzi o te legendarne Tory, Monza czy Imola. Masz swój taki ulubiony, Imola czy Monza? E, Wole Imola. I -mola. Nie, Imola. Monza nie lubię, bo moim zdaniem na F4 jest kapinkę za duży. E, za dużo prostych i przez to ściganie jest naprawdę dobre, ale wypadkowo jest taki... Aha. W tamtym sezonie wydaje mi się, że w jednym wyścigu przejechaliśmy 28 minut pod safety carem i ścigaliśmy się jedno kółko, więc jest taki czasami niepewny, ale Imola zdecydowanie, e, szczególnie, bo Imola jest w środku, w środku parku, w środku samego toru w ogóle jest osiedle, to też jest e, bardzo ciekawe, e, więc, więc e, scenograficznie jest zdecydowanie lepszy i, i sam tor naprawdę, naprawdę ciężki tor i, i nie ma miejsca na, na żaden błąd. Tamburello robi wrażenie. Tak jest. Jak się odczuwa tamburello? Jechałeś tam? O, tak. Nie no, fajnie. Przeciążenia fajnie. duże? Tak, tak. Duż, znaczy F4 jeszcze nie ma super przeciążeń, ale zdecydowanie samo uczucie, że, że jedzie się na tym torze, co większość kategorii, co, co jeździło F1, co jeździ jak co jeżdżą te największe kategorie, to naprawdę fajne uczucie i jestem zadowolony, że mogę tam być. W tych niższych seriach, takich jak e, włoska F4, jest jakiś e, jeszcze zachowany romantyzm tego prawdziwego ścigania, prawda? Bo jak słyszymy, oglądamy Formułę 1 teraz i wiemy, jak kierowcy męczą się tak naprawdę i tęsknią za tym prawdziwym ściganiem się i za po prostu prowadzeniem bolidu, to jeszcze w twoim przypadku to jest, prawda? Tak, zdecydowanie. E, monomarka, e, każde Części, elementy, silniki są teoretycznie takie same, więc teoretycznie każdy kierowca ma to samo, więc naprawdę to ściganie jest dobre, szczególnie, że każdy jest młody, każdy jest ambitny, chce pokazać się z jak najlepszej strony, że, że jest warte tego miejsca w F3, w F2 i potem w F1, więc każdy chce udowodnić, że jest najlepszy i naprawdę ściganie jest na, na konkretnym poziomie. Patrzyłem na twoje oczy, kiedy w symulatorze jechałeś i tak była skierowana kamera na, na twoje oczy, O tak naprawdę byłeś jak taki killer, który widzi tylko cel, który widzi tylko to, co przed tobą. Wydaje się właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, że się wyłączasz całkowicie i istnieje tylko bolid, i dokładnie. to ściganie. Tak, nie no. Pierwszy raz też widziałem swoje oczy, nigdy nie widziałem. E, tak, nie no, jak, jak zaczyna się właśnie, wrzuca się ten pierwszy bieg i zaczyna się jechać, no to naprawdę o niczym się nie myśli. To jest e, dziwne uczucie i dziwnie się to wypowiada, że o, o niczym nie myślę, o niczym nie, nie myśla, ale to naprawdę tak jest i to jest super uczucie i mam nadzieję, że jak najdłużej będę czymkolwiek jeździł i czymkolwiek się ścigał, żeby je czuł. Wiadomo, że to jest biznes rodzinny, wspierają Cię, po prostu rodzina Cię wspiera, jest Twoim sponsorem, natomiast jeśli chciałby ktoś do Ciebie dołączyć i stworzyć z Tobą tą przyszłość, jest taka możliwość? Oczywiście, że jest. Nie no zapraszam jakby do kontaktowania, zawsze wszystkie, cokolwiek pomoże, cokolwiek jakby wspiera, cokolwiek, każdy, każdy grosz, każdy, każda audycja E, wspiera tą karierę i właśnie pomaga potem w dążeniu do F3, do F2, do F1, więc e, mam nadzieję, że, że uda mi się to właśnie zrobić. A dlaczego z, e, warto zainwestować w Aleksandra Rutę właśnie? E, szybki, agresywny, <śmiech> wygra czasami. No czasami, często. Nie no, często. E, nie no, wydaje mi się, że naprawdę to będzie mocny sezon z, na z naszej strony, właśnie tempo jest dobre e, w tym roku. Sprzęt, który dostałem przez zespół jest naprawdę na, na topowym poziomie, więc oglądajcie. Powiedz, gdzie, gdzie śledzić Twoje poczynania, chociażby w mediach społecznościowych, gdzie można oglądać te wyścigi? Wyścigi można oglądać na YouTube F4 Italian Championship i każdy wyścig jest live streamingowany, więc na YouTubie tak, F4 Italian Championship. Aleksander Ruta był naszym gościem, będziemy Cię e, śledzić i także Twoje poczynania. Zapraszamy oczywiście wszystkich tych, którzy chcieliby z, razem z Tobą e, wskoczyć do bolidów właśnie w tej przygodzie wyścigowej i pięknej, albo oblepić jakoś Twój bolid, żeby wyglądał, wyglądał właśnie jakiś akcenty polskie na przykład, żeby były. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Tej rozmowie przysłuchiwała się mama Sylwia, która powiedziała, że jak mamy 10 minut, no to nie będzie się odzywać, bo powiedziałaby za dużo, ale będzie okazja jeszcze pani Sylwia, żeby porozmawiać. Na pewno. Na pewno. <głosy> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Aleksander, wszystkiego dobrego. Dziękuję. 22 i 7 trójek. To telefon do nas w każdej sportowej sprawie. Chciałem pogratulować Arce Gdynia Remisów w Krakowie i życzę, żeby się utrzymali w Ekstraklasie. Pozdrawiam Michał Zelenigóry. Wszystkim życzymy, żeby się utrzymali. <gry> tak. A teraz Park Edwarda Szymańskiego w Warszawie, w którym grupa młodych ludzi biega za czaszką, a przy okazji walczy ze sobą kopiami i mieczami. Sekrety tej ciekawej dyscypliny sportu zgłębił Łukasz Wirchał. Piotr Dżydżu, jażdżyk, przyjechał z Wrocławia, teraz rozkręca Jagera w Warszawie jako klub Syreny Jagger w Warszawie. Czym jest Jager i co właściwie dzieje się na boisku? które tu widzimy z boku? Jagger to jest zespołowa gra 5 na 5. Celem drużyny jest zdobycie punktu. Zdobywamy punkty poprzez włożenie czaszki do opony przeciwnika. Wszystkie starty są bardzo dynamiczne, gdzie jedna drużyna zaczyna z opon. Zwyczajowo gramy na oponach. Tak się po prostu tarło. Zadaniem Quicka, czyli jednej bezbronnej osoby, jest przeniesienie czaszki do opony przeciwnika. Jakie... A te pojedynki, które tu z bronią widzimy? To robimy w ramach przyzwyczajenia przede wszystkim graczy do traw. To jest potem element istotny, tak? Szczególnie w naszych pierwszych grach, Często mamy zastrzyk adrenaliny, dzieją się rzeczy, chcemy zrobić coś. Wtedy nie boli. Wtedy nie boli. Anita Ochojska tutaj wyrwana z rozgrzewki. Dziewczyny też grają w Jagera. Nawet są drużyny, w których dziewczyny przeważają. Pierwszy raz zobaczyłam to na Pyrkonie. Ja od zawsze kochałam miecze i łuki. Zanim dołączyłam na Jagera, trenowałam szermierkę mieczem. Przyszłam na Jagera i mogłam realnie się popojedynkować z ludźmi blisko. Jednocześnie nie musiałam się martwić całym drogiem sprzętem. Tu jest dużo biegania i można się więcej poruszać. Helena Górka, złapana tuż przy treningu. Złapałaś bakcyla na Jagera? Na no to wygląda. Byłam już na dwóch treningach i wszystko wskazuje na to, że będę dalej chodziła. Ja lubię intensywne sporty, w których dużo się dzieje. To też jest sport zespołowy, więc nie ma nudy i trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jest bardzo zróżnicowane towarzystwo. Spodziewałam się tak naprawdę samych dużych chłopów, ale to wcale nie jest prawda i dziewczynom też bardzo dobrze idzie, a czasami nawet potrafią być lepsze. Cały konflikt polega na tym, że mamy jedną czaszkę, bramki są dwie, więc dość klasyczny schemat. Broń nie jest tylko dla ozdoby. W momencie, kiedy zawodnicy zostają trafieni, to klękają na jedno kolano i odpadają na chwilę z naszej zabawy, po to, żeby za chwilę wrócić i móc grać dalej. Bardzo często porównujemy to do rugby, bo jest to sport kontaktowy, nie oszukujemy się, że jest to sport kontaktowy, ale uczciwie jak na to, jak to wygląda, jest bardzo bezpieczny. Powiedziałaś, że koszta nie są takie duże, nie trzeba mieć niczego do Jagera? Tak naprawdę nie trzeba mieć niczego, my zainwestowaliśmy w ten sprzęt, ale jakby nie bierzemy opłat za treningi. No, wystarczy ubrać strój sportowy i wodę wziąć ze sobą najlepiej i wszystko masz. Jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z tym sportem? Ja Jagera zobaczyłem pierwszy raz na Dniach Fantastyki, w Wrocławskich Dniach Fantastyki, w 2013 roku. Wtedy jeszcze była stara liga i drużyny nie próbowały być profesjonalnej, tylko to byli ludzie, którzy wywodzili się z LARPówka, tak? czyli live action roleplay, tak zwane LARPy. Jagger wywodzi się z postaw, czyli światów, w których z reguły wybuchła apokalipsa, wywodzi się z filmu, który jest sam w sobie postapo. Salut tu. Jagger z krew bohaterów. Kino kategorii P faktycznie zapoczątkował gdzieś tą kulturę. Człowiek wielu talentów, włócznik, jazda konna. Pochodzisz ze środowiska larpowego, powiedz mi jak y, przygoda z Jaggerem się zaczęła. Zarówno larpy jak i Jagera znalazłem dzięki błogosławieństwu Facebooka, więc zachęcam, naprawdę warto. Kiedyś o tym słyszałem, kiedyś rzuciła mi się rolka, stwierdziłem, że poszukam, zobaczę i trafiłem na to, to cudowne syrenki warszawskie i stwierdziłem, czemu nie? Mam wolny dzień, jest ładnie, przyjdę, spróbuję. Tak samo zacząłem z Lartem. Odezwałem się, spodobało mi się i naprawdę do tego warto. Zachęcam. Sam Jagger, jak patrzymy skąd przypłynął, to przypłynął raczej z Australii. Większość community zgadza się, że w Australii powstały pierwsze grupy i on następnie przeszedł gdzieś na Europę, na Stany. Największa liga jest w Niemczech. My w Polsce jesteśmy dużo mniejsi niż nasi koledzy z Niemiec. Znacząco mniejsi. A co cię najbardziej porywa? Broń? Tak, w Larpie jest bardzo dużo klimatu, mamy odzorowanie historyczne, zbroje, jedzenie, z gara, spanie w namiotach, ale jednak to jest wydarzenie, które dzieje się sezonowo, jest to wyjazd na kilka dni, a to jest coś, gdzie można sobie raz w tygodniu przyjść, wypuścić z siebie trochę pary, poznać fajnych ludzi, pomachać, mieć ładne cardio i się dobrze po prostu bawić. Sekret ciekawej, tej ciekawej dyscypliny sportu Jagera zgłębiał Łukasz Firchał. W Premier League Chelsea remisuje z Manchesterem City wciąż bezbramkowo. 49. minuta spotkania, natomiast do przerwy w naszej ekstraklasie GKS Katowice prowadzi 1-0 z Lechem Poznań. A już teraz zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym gościem, z którym się spotkał, Krzysztof Łoniewski. Gościem trzeciej strony medalu jest doskonale znany z naszym słuchaczem Oswaldo Rodrigo Pereira. Dzień dobry, Oswaldzie. Cześć, dzień dobry wszystkim. My cię ostatnio kojarzyliśmy z wyprawami Wysokiej Góry. No to może wróćmy do tej wyprawy na Manaslu z Simone Moro. Minęło wiele miesięcy. Jak ty podchodzisz do tej wyprawy z, z takiej kilkumiesięcznej perspektywy? No powiem szczerze, że tuż była. Powiedzmy tam, któraś nasta y, wyprawa, chyba trzynasta moja, albo dwunasta w góry najwyższe. I tak jak na swoich wyprawach i projektach zazwyczaj dość dużo się działo: y, i emocji, i, i wyczynu, i, i walki gdzieś tam o przetrwanie. To myślę, że tak, żeby się pozbierać gdzieś tam emocjonalnie, to, to była wyprawa, gdzie najwięcej mi to zajęło czasu, bo ona się zakończyła po pięciu dniach. Bardzo szybkie tempo, bo ja wyleciałam z Warszawy w poniedziałek, we wtorek wylądowałem w Katmandu, w środę poleciałam na 4200, a w czwartek wszedłem na tysięcznik, więc ja w 60 godzin od wyjścia z domu byłem na tysięczniku i to był czwartek. A w piątek Simone Moro y, gdzieś tam po południu okazało się, że ma problemy z sercem. No trudna sytuacja, bo tak naprawdę ileś miesięcy przygotowań mm. na pewno takich wytężonych tygodni treningów i zawsze to jest jakieś tam postawienie swojego życia na, na szali, jakiegoś tam komfortu i tak dalej, a tu się okazuje, że po pięciu dniach tak naprawdę wracamy śmigłowcem, nie zamiast się wspinać, gdzieś tam znów próbować pisać tę historię, bo, bo celem było wejście w stylu alpejskim na tysięcznik. to byłoby pierwsze w historii wejście w tym stylu na 8 tysięcznik, a nagle się okazuje, że po pięciu dniach zamiast się wspinać, to po prostu dzień w dzień jeżdżę do Simone do, do szpitala. No miałem tam najwidoczniej być, też pomogłem gdzieś tam w tym przygotowaniu jego ewakuacji helikopterem do, do Katmandu. Natomiast pamiętam, że, że ten tydzień spędzony w Katmandu było mi dość ciężko. Oswoiłem się z tą sytuacją, miałem takie poczucie, że miałem tam być, ale też znajduję się w jakimś takim kotle wydarzeń, co jest oczywiście miłe i ta intuicja reporterska, czy ludzka pozwoliła mi tam być, ale że chciałbym pojechać po prostu do roboty nagrywać albo zdobywać szczyt, a, a nie po raz kolejny gdzieś tam uczestniczyć w akcji, nie wiem, ewakuacji czy, czy ratowania czyjegoś życia, mimo że tutaj jakby Simone by sobie oczywiście sam poradził, natomiast czuję, że, że miałam tam być. I gdzieś tam ten przełom roku był dla mnie trochę takim czasem wyciszenia, ja też nie, nie wróciłem od razu do Polski, natomiast jak wróciłem do Polski, to od początku roku mam takie poczucie, że to jest rok, gdzie po pierwsze niekoniecznie ośmiotysięczniki są dla mnie istotne, mam takie poczucie, że skończyłem przed chwilą 42 lata, że nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, ale że swoje zrobiłem w Górach Wysokich przez te 8 lat i już dużo ostrożniej podchodzę do szafowania swoimi siłami, zasobami psychofizycznymi, emocjonalnymi i że chcę dużo ostrożniej dobierać projekty na, na 8 że jakby może to jest jakieś taki czas zwolnienia, nie, nie rezygnuję z tych Moro w wieku 58 czy 9 lat, jest przykładem, że można jeździć, natomiast, że, że nie ma też co na siłę i, i w takim tempie może robić tych 8 000, że że mam czas jeszcze stąd pewnie twoja wyprawa do Wenezueli. Opowie Ta wyprawa do Wenezueli powstawała już od dłuższego czasu i, i w sumie zastanawiałem się na początku, czy będę w stanie ją pogodzić ze, z, z Manaslu i, i z powrotem z, z zimą z ośmiotysięcznika. Okazało się, że tego czasu jest aż nad nadto. Pojechałem z Kubą Pateckim, znanym y, youtuberem, który zaprosił mnie też rok temu na wyprawę y, na Denali. Myślę, że bardzo dobrze między nami zatrybiło, jeśli chodzi o, o poczucie humoru. Muszę ci powiedzieć, że zyskałeś też rozpoznawalność w młodym pokoleniu, bo mój syn znacie przez te wyprawy. 15-letni. To jest ciekawe, bo nigdy w życiu nie potrzebowałem rozpoznawalności, ale pamiętam sytuację, gdzie no, nie wiem, robiłem wywiady z głowami państw, czy z nie wiem, przewodniczącym Komisji Europejskiej, czy, czy piłkarzami, a nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie zatrzymał w pociągu, żeby zrobić zdjęcie, a, a po tej wyprawie zaczęło się to dziać. Co jest miłe. Prawda? jakby nie, nie czuję, żeby w żadnym momencie gdzieś tam moja, moja bariera prywatna była y, naruszana. Z Kubą złapaliśmy dobry flow. Mogłem trochę też te, te góry z takiego heroizmu, tego całego cierpienia, gdzie sam często słyszałem nawet od swojego partnera spinaczkowego Bartka Ziemskiego, że to tam musi być to cierpienie, ta cała mm -hmm. dramaturgia, a tu było po prostu śmiesznie, jedzie dwóch kumpli, głoduje w namiocie, zastanawiają się, czy starczy jedzenia, czy nie, finalnie wchodzą na szczyt i wszystko jest w takiej atmosferze, powiedziałbym, heheszkowej. No i właśnie Kuba jak się do mnie odezwał z, z tym projektem w Wenezueli, to jeszcze nie był moment, kiedy, znaczy były tam oczywiście napięcia, bo są od kilkudziesięciu lat, natomiast nie wiedzieliśmy, że, że dojdzie do sytuacji Przywódcy państwa Maduro. Natomiast paradoksalnie już na tyle było długo po tej sytuacji porwania, chyba 2-3 tygodnie, że już było spokojniej. Natomiast pojechaliśmy tam, jakby oczywiście nie, nie angażować się w jakieś sprawy geopolityczne, by tylko zjechać z najwyższego wodospadu na świecie. Prawdopodobnie to jest najwyższy wodospad na świecie. Salto Angel 979 metrów. Trzeba było chyba 6 albo 7 dni iść przez dżunglę. Mhm. I naprawdę swoje trekkingi już zrobiłem w życiu, a ten był zupełnie inny, bardzo wymagający. No to pikano oczywiście temperatury, bardzo duża wilgotność, a takie dotknięcie, no po prostu płuc świata, gdzie, gdzie zupełnie inaczej się spało, Znę mieliśmy każdy z nas. Taka wyprawa trochę w stylu, no Indiana Jones, więc niekoniecznie góry wysokie. Natomiast jak dotarliśmy już na, na szczyt tego Salton Angel, no i spojrzeliśmy w dół, no to tam jest 979 metrów, to jest wyżej niż Burz Kalifa. I pierwszy zjazdek się rozpoczyna, to, to nie są zjazdy jakby w środku wody i tego wodospadu, natomiast jakby tam, tam gdzie się da, najbliżej mm. wodospadu, jest ta linia wytyczona. No to jak się patrzy w dół, no to wiadomo, że jak, jak polecimy to raczej to on nie skończy się na skręceniu kostki i trzeba mieć w sobie e, jakąś blokadę jakąś na, na strach czy, czy jakieś pesymistyczne myślenie. Ileś tam zjazdów i, i w środku gdzieś tam pod koniec dnia spaliśmy gdzieś tam w połowie drogi na jakiejś tam ładnej skałce. Następnego dnia kontynuacja zjazdu, później 7 e, godzin spływania łódką aż do Kanajmy. Łącznie projekt 18 dni, a okazuje się, że z tych gór też potrafię zejść i jakieś takie historie istotne opowiadać e, przez swój obiektyw. Uwielbiam Cię słuchać, pewnie nie tylko ja, Oswald Rodrigo Pary. Bygra był gościem trzeciej strony medalu. Dziękuję Ci, Oswald. Dziękuję serdecznie. Do, do usłyszenia. usłyszenia. A z Oswaldem rozmawiał oczywiście Krzysztof Łoniewski. W angielskiej Premier League odskoczył Manchester City. 2 do 0 prowadzi z Chelsea w 59 minucie. Natomiast w naszej ekstraklasie do remisu doprowadził Lech Poznań, czyli w meczu Lecha z GKS Katowice 1 do 1. Przenosimy się teraz za ocean. Będzie to jednak trochę nietypowa korespondencja. Kończące się sezony zasadnicze w NHL i NBA powiążemy z odkrywaniem kosmosu. Wszystko wyjaśni za chwilę ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Na szczęście najważniejsze wydarzenia związane z szeroko pojętą sytuacją na naszym globie nie dotyczą tylko wojny w Iranie i próby znalezienia kompromisu. Świat zdominowały także wydarzenia o misji Artemis II. Czwórka astronautów po ponad 50 latach wróciła w okolicy Srebrnego Globu, okrążyła go, wykonała piękne zdjęcia, znalazła się najdalej w historii ludzkości w kosmosie i po 10 dniach podróży właśnie wróciła na Ziemię. Dlatego w drugiej części naszego spotkania opowiem w skrócie jak sport w przeszłości zagościł w kosmosie. Splashdown Confirmed, Integrity's astronauts back on Earth. Zaczniemy jednak od też trochę kosmicznych rozgrywek NBA i NHL. Dzisiaj przed nami ostatnia kolejka w NBA. Na wschodzie obsadzone są już cztery czołowe miejsca rozstawienia, które przypadły odpowiednio drużynom. Detroit Pistons, Boston Celtics, wspomnianym New York Knicks oraz Cleveland Cavaliers. Pozostałe sześć w fazie playoff nie zostały jeszcze rozstrzygniętych. Na zachodzie zespoły Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs mają już zagwarantowane pierwsze i drugie miejsca w rozstawieniu. Houston Rockets mają pewną piątą pozycję, Minnesota Timberwolves szóstą. Phoenix Suns siódmą, a Golden State Warriors 10. Z kolei turniej play-in rozpocznie się w najbliższy wtorek o ostatnie dwie przepustki do playoffów. Rywalizować będą zespoły z miejsc od 7 do 10. Natomiast sezon zasadniczy w hokejowej NHL zakończy się 16 kwietnia. Minionej nocy awans do playoffów. Zapewniła sobie drużyna Vegas Golden Knights. Z kolei hokejści z Otawy Senators pokonali New York Islanders 3 do 0. A gracze z Bostonu przegrali stampą 1 do 2. Senators i Bruins zajmują szóste i 7 miejsce w swoich konferencjach i są już pewne występu w fazie pucharowej. Przenosimy się teraz do realnego kosmosu. Alan Skoro jesteśmy w audycji sportowej, to warto przypomnieć, że sport także zawitał na orbicie Niektóre z pierwszych eksperymentów w kosmosie dotyczyły grawitacji i nieważkości. Były to dość proste badania mające na celu przetestowanie nowego środowiska. Alan Shepard był pierwszym człowiekiem, który uderzył piłkę golfową na Księżycu w 1971 roku. Uderzył dwie piłki, twierdząc, że druga przeleciała kilometry, kilometry i jeszcze raz kilometry. Ale tak naprawdę nie było. Z powodu ograniczeń w skafandrze kosmicznym nie był w stanie uderzyć piłki a nie wykonać pełnego zamachu. Jednak jego strzał na Księżycu zainspirował tego czasu testy kijów golfowych, i innego sprzętu sportowego w kosmosie. Astronauci podczas misji w kosmosie odkryli, że inne aktywności są niezbędnym bodźcem i próbowali wszelkich form spędzania wolnego czasu wykraczających poza samoobserwowanie świata. Na długo przed tym, jak war na przykład stał się błyskiem w oku sędziego, piłka nożna była obecna na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej już podczas Mistrzostw Świata 2014 roku, gdy astronauci NASA, Reed Wiseman i Sten Swanson oraz niemiecki astronauta Alexander Gerst kopali piłkę w niebie. Niedawne badanie przyjrzało się nawet temu, jak przyszli astronauci mogą grać w piłkę na Księżycu. Na stacji kosmicznej odbywał się również inny popularny sport, mecz baseballowy. choć bez regularnej liczby dziewięciu graczy. Japoński astronauta Satoshi Furukawa postanowił zagrać sam ze sobą Jan Dachlowski. Trzecia strona medalu. Teraz rozpoczy rozpoczynamy naszą podróż po ligach zagranicznych. Rozpoczynamy od Hiszpanii. FC Barcelona może pomału witać się z gąską zwaną mistrzostwem Hiszpanii. W tym tygodniu karty rozdawały ekipy z Katalonii. W piątek zaczęła Girona, która niespodziewanie po remisie 1 do jednego urwała punkty realowi na Bernabeu. <golata> Real co prawda dominował, nawet prowadził. Ostatecznie piękny gol Tomasa Almara, boleśnie sprowadził ich na ziemię. W Madrycie budują sobie obraz oblężonej twierdzy i choć tym razem pretensje do sędziów wydają się zasadne, istotę problemu trafnie zdiagnozował trener Alvaro Arbeloa. To jest to, to był mecz, który po prostu trzeba było wygrać. Patrząc na wszystko, powinniśmy to zrobić. Mieliśmy sytuacje, po których mogliśmy strzelić przynajmniej jednego gola. Tak się jednak nie stało, więc zostajemy z tym remisem. Remisem, który derby Barcelony wyniósł, zdaniem hiszpańskich mediów, do rangi derbów Ola La Ligue. FC Barcelona bez udziału Polaków, choć nie bez nerwów, zrobiła to, z czym problem miał Real. Po prostu wygrała ze Spaniolem 4 do 1, powiększając przewagę w tabeli do 9 punktów, co tak skomentował strzelec dwóch bramek Ferran Torres. Mistrzostwo jest coraz bliżej, ale nie możemy się potknąć. Musimy zdobywać 3 punkty w każdym meczu. Tytuł w El Clásico. Podobałoby nam się to, ale nie rozmawiamy o tym. Dużo rozmów będzie teraz dotyczyło ćwierćfinałowego rewanżu w Lidze Mistrzów z Atletico. Szykując się na to wyzwanie, trener ekipy z Madrytu Diego Simeone w ligowym meczu z Sevillą posłał do boju głęboki odwody. Efekt? Porażka 1 do 2, którą skomentował w tajemniczy sposób. Nie wygraliśmy, bo Sevilla była bardziej skuteczna. Mamy swój plan, ale to nie znaczy, że się powiedzie. Ja jednak nie zamierzam od niego odchodzić. I Nikt nie chce też odchodzić z Ligi. W bardzo istotnych meczach w dole tabeli Elche 1-0 ograło Walencję, a Deportivo La wyszarpało punkt po wyjazdowym 3-3 z Realem Sociedad. O 18.30 Serta gra z Realem Oviedo, o 21.00 Atletic Bilbao przyjmie Real, a 31.00 kolejkę zakończy jutrzejsza rywalizacja Levante z Hetafe. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To teraz Liga Niemiecka. 5-0 Bayernu Monachium przeciw St. Pauli pokazało mistrzowską formę zespołu zmierzającego po najcenniejsze krajowe trofeum. Harry Kane usiadł na ławce i nawet jeśli Vincent Kompany myślał o wprowadzeniu bramkostrzelnego Anglika, to porzucił tę myśl zaraz po przerwie, gdy do gola Musiali z początku meczu trafienia dorzucili w 12 minut Gorecka, Olise i Jackson. W końcówce piątą bramkę dołożył Guerrero i Bayern odskoczył od Borussii na już 12 punktów. BVB wcześniej zagrała jeden ze słabszych meczów i przegrała dopiero trzeci raz w tym sezonie Bundesligi. Premierowo nie z Bayernem, a z Bayern. Leverkusen 0-1 po pięknym uderzeniu Andrisia. Żeby wygrywać mecze, potrzebujesz goli. Niestety dziś pierwszy raz w tym sezonie nam się to nie udało. Od maja ubiegłego roku trafialiśmy. Tym razem nie daliśmy rady i to jest to, nad czym będziemy pracować. Żeby pokazywać dominację w polu karnym przeciwnika, bo pole karne daje najlepsze okazje na strzelenie bramki. Mówił po meczu rozczarowany Niko Kowacz, którego zespół musi teraz patrzeć za plecy, bo RB Lipsk po golu Diomande w końcówce spotkania z Borussą Mönchengladbach jest już 8 punktów za Dortmundczykami. Taką samą stratę do drugiego miejsca może mieć w Stuttgart jeśli dzisiaj wygra. Od walki o miejsca premiowane grą w lize Mistrzów oddala się Hoffenheim, które czwarty raz z rzędu nie wygrało tym razem remisując 2-2 z Augsburgiem. Na podtrzymanie tej serii liczy Eintracht Frankfurt, który zostawia sobie jeszcze matematyczne szanse na udział w europejskich pucharach po pokonaniu Wolfsburga. Ta ekipa jest z kolei coraz bliższa spadku, bo wyprzedza tylko Heidenheim, które z kolei pokonało 3-1 Union Berlin. W stolicy doszło od razu do zmiany szkoleniowca historycznej. Union przed spadkiem ma uratować Marię Luizę Eta, pierwsza główna trenerka w męskiej Bundeslidze. 34-latka nie jest postacią nową w niemieckim futbolu. Trzy lata temu została pierwszą w Bundeslidze asystentką i to w sezonie, w którym mogła na ławce trenerskiej zasiadać także w Lidze Mistrzów. Adam Gruczewski, Polskie Radio. W lidze angielskiej Chelsea przegrywa już 0-3 z Manchesterem City. A w lidze włoskiej Bolonia prowadzi z Lecce 1-0. Wcześniej Parma zremisowała z Napoli 1-1. Wieczorem Komo zagra z Interem. To też ważny mecz w kontekście Ligi Mistrzów i Mistrzostwa Włoch, jeżeli chodzi o Inter. W naszej piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice wyszedł na prowadzenie. Prowadzi 2-1 z Lechem w Poznaniu. Wcześniej Motor zremisował z Rakowem, a Krakowie z Ark Gdynia. W trzeciej stronie medalu to już dzisiaj wszystko. Zapraszamy Państwa serdecznie za tydzień o tej samej porze, jak zwykle, pierwszych blizdek o 17. A za dzisiaj dziękuję. Robert Michalek, Adam Malecki, do, te, do tego Krzysztof Sagan i Elżbieta Różycka. Bardzo dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Żegnamy reklamy.